Że prawda. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wolne Media. Filip Czarnecki, zapraszam na kolejną audycję z cyklu Gdzie leży Prawda? Dzisiejszym tematem będzie wolne oprogramowanie, a dokładniej darmowe systemy operacyjne. Moim gościem jest Gdunkel Heidt, administrator strony Nowy Horyzont. Witam Pana. Witam. Zacznijmy może od tego, jakie są darmowe systemy operacyjne. Dunkelheit, możesz się wymienić? Więc wśród darmowych systemów operacyjnych nie tylko są dystrybucje Linuxa, ale również są takie perełki jak ReactOS czy Haiku, które są na razie w stanie alfa. Nie są, nie są nie można ich używać na co dzień, nie można ich instalować jako jedyny system, ale można powiedzieć, że, że w przyszłości mogą, być, mogą stać się takimi rywalami dla Windowsa. Rozumiem. A który z tych systemów jest według Ciebie najlepszy? Najlepszy z darmowych systemów? No to na razie wszystkie oparte na Linuxie. Na razie taki system jak ReactOS, czy na przykład JavaOS, czy Haiku, tak jak mówiłem, raczej nie sprawdzi się tutaj jeszcze. Nawet jako system, można powiedzieć, drugi. Nawet sami twórcy ReactOS odradzają go, żeby go używać jako główny system. A nawet drugi system radzą, żeby używać te systemy jako... przy wirtualizacji po prostu. Jak na Windowsie, w okienku, w, w programie VirtualBox czy coś w tym stylu. Mhm. Natomiast Linux świetnie się sprawdza tutaj w roli e, alternatywnego systemu, już takiego poważnego, na, na stałe zainstalowanego na dysku. Aha, czyli Linux i jego dystrybucje są właśnie takie. Tak, A, to są, to są altizne, ze, że, że Linux. dla komercyjnych systemów. Myślę, że większość naszych słuchaczy korzysta z Windowsa. Jak możemy przekonać właśnie użytkowników Windowsa, żeby przesiedli się na Linuxa? Jakie odniosą z tego korzyści? Myślę, że nie można zacząć od przekonywania. Raczej powinna to być decyzja tej osoby, czy jest gotowa na Linuxa, bo Linux jeszcze nie jest systemem dla Szarego Kowalskiego. Jest świetnym systemem alternatywnym, który jest w stanie zastąpić Windows i potrafi to zrobić naprawdę bardzo dobrze. Ale uważam, że Linux jest dla osoby, która jest świadoma tego, co robi. Nie jest, dla, nie, nie jest to system dla kogoś, kto w ogóle nie ma pojęcia ym, o, o systemach operacyjnych, o komputerach. No niestety tutaj pew, pewna wiedza jest jednak y, potrzebna, żeby chociaż zacząć z tym. Są oczywiście y, bardzo proste, łatwe dystrybucje Linuxa, jak Mandriva, Mint, Ubuntu czy, czy no Fedora powiedzmy też które nie wymagają od użytkownika jakiejś specjalistycznej wiedzy. Niemniej jednak osoba, która dopiero zaczyna przygodę z komputerami, powinna raczej na początku zacząć od, od Windowsa, żeby pewne nawyki, pewne, pewne pojęcia sobie przyswoić. Po prostu Linux jest systemem już dla osób chociaż średnio zaawansowanych i wówczas świetnie sprawdza się w roli systemu domowego, systemu biurkowego, systemu dla osoby, która chce po prostu korzystać z, no, z, wielu, z wielu rzeczy, z których korzystała do tej pory w Windowsie, ale nie, nie boi się rozwiązywania pewnych problemów, a czasami takie problemy również na Linuxie mogą wystąpić. Czyli krótko mówiąc nie polecasz Linuxa jako systemu dla początkujących użytkowników? Może tak, polecam Linuxa, również początkującym, którzy nie boją się wyzwań, którzy mają dużo czasu, to powiedzmy, którzy mają trochę czasu, żeby, żeby spędzić załóżmy na to, że, żeby poszukać czasami jakiegoś rozwiązania. To nie jest tak, że Linux jest strasznie trudny. Po prostu Linux wymaga już pewnego przygotowania, pewnej inicjacji, żeby, żeby z nim obcować, po prostu wymaga Chociaż trochę umiejętności. Dlatego dla zupełnie początkującej osoby polecałbym raczej Linuxa jako drugi system. O, nie jako podstawowy, tylko jako drugi system. jako żeby, po, żeby się powoli wdrażała w ten świat wolnego oprogramowania, ale też żeby mogła korzystać ta osoba w, w, czasami z dobrodziejstw Windowsa, jeśli będzie potrzebowała. Mhm. No to załóżmy, że już mamy takiego, już bardziej zaawansowanego użytkownika, i jakie on odniesie korzyści właśnie z przesiadki na Linuxa? To znaczy w czym jest Linux lepszy pod pewnymi względami od Windowsa? Ja bym nie powiedział, że jest lepszy, to znaczy on jest lepszy, ale Linux właściwie nie potrzebuje się porównywać z Windowsem. To znaczy Windows jest systemem operacyjnym i Linux też jest systemem operacyjnym. Linux ma swoje plusy i ma, i, i ma swoje minusy. Windows ma swoje plusy i ma swoje minusy, aczkolwiek żaden z tych systemów nie jest lepszy, po prostu są inne, to są zupełnie dwa różne systemy. Jeśli chodzi o Linuxa, takimi można powiedzieć ogromnymi plusami, to jest bezpieczeństwo na pewno. Jeśli korzystamy z banków, jeśli robimy zakupy w internecie, czy też wysyłamy jakieś bardzo ważne dane, no to na pewno tutaj Linux będzie lepszy. Windows potrafi wykradać na przykład dane poprzez, oczywiście nie mówię, że, że robi to Chociaż też takie głosy były, że robi to już, że tak powiem Microsoft, ale że, że Windows się łatwo jest załapać, choćby spyware, takie oprogramowanie, które potrafi wykradać dane. I jeśli ktoś ma coś ważnego w komputerze, używając Windows, no, może liczyć się z tym, że to te wszystkie jego, że tak powiem sekrety mogą wy wyciec. Na przykład, jeśli prowadzi interesy przez internet. No to powinien uważać. Też wiadomo, że każda firma ma jakieś tam swoje tajemnice, czy też hasła, dokąd, dane klientów. To wszystko może wyciec i być, być na pewno wykorzystane na, w różny sposób. Myślę, że, że bezpieczeństwo to jest, to jest pierwsza rzecz, którą, którą, w której Linux można powiedzieć przoduje. Drugą rzeczą jest stabilność. Linux potrafi naprawdę długo, znaczy dystrybucje Linuxa potrafią naprawdę długo wytrzymać bez restartu, bez, bez zawieszania się, czego Windows często nie potrafi niestety zrobić. No i kolejną taką rzeczą, no to myślę, że jest społeczność Linuxa, która zawsze służy pomocą można polegać na ludziach związanych z Linuxem, czego nie można powiedzieć o społeczności Windowsa, której praktycznie w zasadzie to jej nie ma, społeczności Windowsa, takiej, która by była chętna do tego, żeby w czymś pomóc. Mhm, rozumiem. To zostajmy jeszcze może przy bezpieczeństwie. Jak to jest z wirusami na Linuxie? Czy to prawda, że jest tak ich, ich, jest ich tak mało? Można powiedzieć tak. Na Linuxa w zasadzie nie ma wirusów. To znaczy są, ale są stworzone na zasadzie, czy się da, żeby sprawdzić, czy to jest możliwe, żeby na Linuxie działał wirus. Oczywiście powody tego, że na Linuxa nie ma wirusów, są różne. Nie jest tak, że jest to tylko i wyłącznie zaleta tego systemu i że ten system jest taki fajny i nie ma na niego wirusów. Myślę, że przede wszystkim jest to wina tego, a właściwie no można się tutaj sprzeczać, czy to wina, czy zaleta, że Linux jest systemem mało popularnym. Mało osób go używa. W związku z tym mało luk jeszcze, że tak powiem, jest wykorzystywanych do tego, żeby tam jakieś rąbaki, czy wirusy się rozprzestrzeniały. Linux w zasadzie jest używany głównie na serwerach. Jeszcze bardzo mało osób go używa jako system domowy a ci, którzy go używają są dosyć sprawnymi użytkownikami komputera i w związku z tym ich wiedza o systemie uniemożliwia załapanie jakiegoś szkodnika, no a to powoduje też, że hakerzy raczej, czy tam pisarze wirusów raczej piszą dla Windowsa. No i drugą rzeczą to jest polityka systemu i tutaj Trudno to sprawdzić dzisiaj, kiedy Linux nie jest tak popularny, czy faktycznie jest to polityka systemu. Ale można, można tak powiedzieć, że uruchamianie programów w Linuxie jest często poprzedzone jakimiś tam czynnościami instalacyjnymi. W związku z tym wirus też musiałby te czynności instalacyjne przejść. Czyli załóżmy ktoś musiałby celowo zainstalować sobie wirusa, musiałby wyrazić na to zgodę poprzez zalogowanie się na przykład na konto administratora. No a wiadomo, że, że raczej chyba, że dla testu nikt nie będzie aż taki y, usłużny wobec hakerów, y, żeby uruchamiać na swoim komputerze obce, złośliwo oprogramowe. Hmm. No dobrze, no to pomówmy teraz, jaką dystrybucję Linuxa wybrać. Jakie dystrybucje są dla jakich użytkowników? To znaczy, jaka będzie na, dla takiego przeciętnego Użytkownika domowego, który tam nie ma jakichś specjalnych wymagań, tylko internet i te sprawy. A jaka będzie dla bardziej zaawansowanych? Dystrybucji Linuxa jest bardzo dużo, jak każdy wie. I wiele początkujących osób staje przed takim dylematem: No dobrze, jest tych dystrybucji, załóżmy 200 czy tam 300, którą wybrać? I myślą sobie, Boże, którą ja wybiorę dystrybucję. Ale tak naprawdę, jak się przyjrzeć bliżej, bo tych dystrybucji nie jest wcale tak dużo. Podstawowych dystrybucji jest kilka. I te dystrybucje można powiedzieć, że są przyczynkiem do powstania kolejnych. Ale w zasadzie można wymienić takie najbardziej podstawowe dystrybucje. To Debian, Fedora, Slackware, Gento i, i tak dalej. No i wśród nich, w zasadzie wśród tych podstawowych dystrybucji Linuxa, żadne z nich nie jest przeznaczone dla początkującego użytkownika. Natomiast świetnie sprawdzi się na serwerach. I Właśnie z tych podstawowych dystrybucji powstało wiele tych poddystrybucji, choćby Ubuntu, które przecież jest oparte na Debianie i świetnie nada się dla początkującego użytkownika. Tak samo dystrybucja Mandriwa też powstała, no powiedzmy, z Red Hata, przynajmniej, przynajmniej była wzorowana na nim, no teraz to już jest bardzo daleko idąca przeróbka, ale, ale nie jest to dystrybucja, która powstała na pewno od zera. I ona też, Mandriva świetnie nada się na, na właśnie dystrybucję dla początkującego użytkownika Linuxa. Świetnie poradzi sobie z Neostradą, świetnie poradzi sobie z zastosowaniem takim typowo domowym. Co mogę jeszcze polecić? Świetna jest fedorka, Fedora lub jej przeróbka Omega 10 dla właśnie początkującego użytkownika. Świetnie sobie poradzi z internetem mobilnym w stylu iPlus czy Play. No i można jeszcze wspomnieć o Linuxie Min, Mincie, który też świetnie sobie poradzi właśnie z domowym zastosowaniem, z takim nawet do gier, pod Linuxa też powstają gry, nie jest jeszcze ich dużo, ale można grać i właśnie mi się wydaje, że Linux Mint jest taką najbardziej multimedialną dystrybucją, taką właśnie na, na pierwszy kontakt to mógłbym polecić Linuxa Minta, który jest przeróbką Ubuntu, takim uproszczonym Ubuntu. Czyli właśnie na początek, czyli jako taką alternatywę dla Windowsa jako drugi system, by ten MINT się nadawał. Tak, tak. Jako drugi system dla początkującego użytkownika MINT by się nadawał. Na, jako drugi system. W dodatku jeszcze można powiedzieć, że system, który chyba sprawi najmniej kłopotu osobom, które w ogóle nie mają żadnego pojęcia o Linuxie. Z tego względu, że z MINTem razem dostajemy wszystkie te udogodnienia, które zostały przygotowane przez twórców tej dystrybucji, ale również wszystkie udogodnienia, które zostały przygotowane przez Ubuntu i przez społeczność Ubuntu, dzięki której zawsze znajdziemy pomoc. Dlatego zawsze polecam początkującym Linuxa Mint, i może nie jest to może dystrybucja moich marzeń. Może ja na przykład osobiście używam Fedora i jestem z niej bardzo zadowolony, ale wiem, że dla początkujących użytkowników Linux Mint będzie najlepszym wyborem. No cóż, tak więc zachęcam słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli styczności z Linuxem, do wypróbowania tego systemu jako takiej alternatywy dla Windowsa. Na początek może być to wspomniana dystrybucja Mint lub też Mandriwa, Fedora czy Ubuntu. Dziękuję za rozmowę Dunkelheit. No cześć. To była kolejna audycja z cyklu Gdzie leży prawda. Moim gościem był Dunkelheit, administrator strony Nowy Horyzont. Zapraszam na kolejną audycję za tydzień, a w międzyczasie proszę o przesyłanie nam wszelkich uwag dotyczących radia, wysyłając je na adres radio małpawolnemedia.net lub zamieszczając je na forum Wolnych Mediów. Do usłyszenia.